Mówiłem jej, żeby przeprowadziła się do mnie, do Warszawy, ale nawet nie chciała o tym słyszeć. Brakowałoby jej magii. Tłumaczyłem, że przecież tam też jest jakaś brama, ale podobno to nie to samo i woli Torn. Nie dziwiłam się. Wars i Sawa były wyjątkowo mało przyjazne. Pożegnaliśmy się z Romanem i wyszliśmy przed dom. Nie tego się spodziewałem. Mruknął wampir, gdy ruszyliśmy nieśpiesznie. Porwania i przypuszczalne morderstwa rzadko kończą się happy endem przyznałam. Jeśli w okolicy zaczną ginąć dzieci i zwierzęta domowe, sprawdź alibi Reksia, poradził. Słuszna uwaga. Rozdział trzydziesty Nic nie szło tak, jak powinno. Najpierw wymknęły się spod kontroli sny. Zamek krył znacznie więcej lęków, niż Saweren się spodziewał. Za kolejnymi drzwiami czaiło się coś, czego nie znał. Nie rozumiał, a co przeraziło go do szpiku kości. Ciemność i zło naparły na niego tak mocno, że nie mógł oddychać. Salcia zamarła. Przycisnęła się do ściany, bez tchu, całkowicie sparaliżowana strachem. Wilk próbował ją stamtąd wyciągnąć, przełamać ten paraliż. Przypomnieć jej, że to tylko sen, który może kontrolować. Że mogą wyjść, zamknąć za sobą drzwi. Bez skutku. To już nie jest jej sen. Zrozumiał, gdy drzwi zniknęły, a ściany zaczęły się do nich przybliżać. Ktoś tam był. Ktoś obcy, ktoś wrogi. I to on kontrolował, co się dzieje. Coś wtargnęło w sensalci i czekało tu na nią. Pachniało dziwnie, dymem, magią i czymś kwaśnym, drażniącym nozdrza. Nie znał żadnego stworzenia, które pachniałoby w ten sposób. Nie widział go, ale czuł jego spojrzenie, wlepione w nich, natarczywe. Co to jest? Zapytał dziewczynki, która nie wyglądała na zaskoczoną, jakby to nie był pierwszy raz. Spojrzała na niego z takim smutkiem i rozpaczą, że ścisnęło go w piersi. Demon, odpowiedziała cichutko, a on zrozumiał, że nie była to metafora. Znasz go? Skinęła głową. Chcę, żebym wróciła do piekła. Nie chcę tam wracać. On mi zrobi krzywdę, wyszeptała. Dora i Miron cię ochronią. Nie pozwolą, żeby coś ci się stało. Zapewnił. Pomyśl o nich. Co by zrobili, gdyby byli tu z nami? Ciemność napierała coraz mocniej. Gęstniejąca, złowroga. Słyszał szepty i szelesty, jakby coś przemieszczało się w pokoju. Czuł, że włoski na karku stają mu dęba. Nie mogą tu przejść. On ich zabije, wyszeptała. Więc my musimy iść do nich, zdecydował. Salcia zaczęła płakać. Nie miał wyboru, choć serce mu się krajało, musiał ją zostawić. Opuścił Shen. wrócił do swojego wilczego ciała. Obok niego dziewczynka ukała w poduszkę. Trącił ją łbem, potem znowu próbując ją obudzić. Nic. Złapał zębami za ręka w piżamy i szarpał. Raz, drugi, trzeci. Bez skutku. Była głęboko pogrążona w koszmarze, którego nie kontrolowała. Wreszcie przeskoczył nad nią i zaparł się łapami o ścianę, by zrzucić ją z łóżka. Sturlała się i uderzyła o podłogę. Zabolało, ale dzięki temu się ocknęła. Kięknęła i usiadła zdezorientowana. Wytarła policzki rękawem. Wilk zeskoczył i przytulił się do niej, popiskując przepraszająco. Zacisnęła ramiona na jego szyi. Wtuliła twarz w futro. Płakała, a on nie potrafił jej pocieszyć. W końcu, gdy wspomnienie snu się rozmyło, wstała z podłogi i wróciła do łóżka. Położył się obok, pozwalając się mocno przytulić. Jakby był wielką, ciepłą przytulanką. Bał się, że znowu zaśnie i wrócą do tego samego snu. I że tym razem nie zdoła się wyrwać, ale nie mógł jej zostawić. Nie chcę już spać, szepnęła. Mruczał cicho, uspokajająco. W końcu mała przysnęła, ale... Nie dość głęboko, by wrócić do zamku. Leżał przy niej, myśląc o demonie z jej snów. Kim był? Czy istniał tylko tam, czy w prawdziwym świecie też chciał ją skrzywdzić? Dora nic o tym nie wspominała. Może nie wiedziała. Czuwał przy salci do świtu. A kiedy już sądził, że najgorsze minęło, usłyszał dźwięk, od którego zjeżyła mu się sierść, a z gardła wyrwał warkot. Wyślizgnął się z, z dziewczynki i wyszedł z sypialni. Podbiegł do okna w salonie wychodzącego na ulicę. Dźwięk się powtórzył. Znaleźli go. Usłyszał więcej wycia. Cień wilka przemknął ulicą. zanim drugi. Do rana wszystko ucichło, ale i tak nie zmrużył już oka. Atmosfera w mieszkaniu była napięta. Miron i Salcia siedzieli przy kuchennym stole w milczeniu. Przed nimi leżała rozłożona plansza do skrabl, ale żadne nie wydawało się zainteresowane układaniem słów. Dziewczynka wyglądała jakby płakała. Wilka nie widziałam nigdzie. Co się stało? Małe spięcie, a nawet dwa, powiedział Miron, ale jego spojrzenie było niespokojne. Kręciliśmy się po podwórku, robiliśmy dla salci krąg ćwiczebny, wkopywaliśmy kamienie, rysowaliśmy sygile i nasz sąsiad z dołu uznał, że mu to przeszkadza. No, krzyczał na nas, wypaliła Salcia cała czerwona na twarzy. Potem oblał nas wodą, był bardzo, bardzo niemiły. Oła, chudra, porozmawiałeś sobie z nim? Zapytałam Mirona. Miałem w planach, ale wtedy Biarkę zawahał się, zerkając na dziewczynkę. Coś go ugryzło, powiedziała smutno. I ugryzł Salcie. – dodał Miron. – Nie ugryzł, nawet nie przeciął skóry – zaprotestowała salamandra, ale szarpnął na tyle mocno, że podarł jej nogawkę – doprecyzował Miron. – I tak już były trochę za małe – rzuciła szybko dziewczynka, choć w oczach zaszkliły się jej łzy. – Co się wydarzyło? Wystraszył się? – Nadepnęłaś mu na ogon? Może zaskoczył go ogień? – dopytywałam. W jego dotychczasowym zachowaniu wilka nie było nic, co sugerowałoby agresję. Nie, byłam grzeczna i nic nie podpalałam, zapewniła. Gdzie jest teraz? Zapytałam, chyba nie uciekł. Schował się w naszej sypialni i nie chce wyjść, powiedział Miron. Salciu przykro mi, że cię wystraszył, na pewno nie chciał cię skrzywdzić. Nie skrzywdził, nawet nie mam rany, stwierdziła i podciągnęła podartą nogawkę, pokazując idealnie gładką skórę. Co jest niezłym fartem, biorąc pod uwagę, jak duże ma zębiska i jak mocno ją chwycił, dodał Miron. Już rozumiałam, skąd to napięcie. Salcia broniła wilka, choć ją wystraszył i zniszczył jej spodnie. Mironowi odpalił się tryb ochronny i pewnie chciałby trzymali się na dystans. Może wspomniał, że nie powinna spać zbiarkę. Pogadam z nim, to nie w jego stylu. Uznałam i ruszyłam do sypialni. Miron poszedł za mną. Zanim nacisnęłam klamkę, nachylił się i powiedział przyciszonym głosem – zachowywał się dziwnie. Nagle się zjeżył, zaczął warczeć, a potem złapał Salcie za nogawkę i nie chciał puścić. Ciągnął ją do domu. Uspokoił się dopiero, kiedy przekroczyliśmy próg kamienicy. Brzmiało to niepokojąco. Myślę, że coś go wystraszyło i chciał ją chronić. Ale co? Nie widziałem żadnego zagrożenia. Dowiem się. Miron to naprawdę dobry chłopiec. Nie wierzę, że rzuciłby się na dziecko bez powodu, ale dla jej i naszego bezpieczeństwa muszę poznać ten powód. Może za długo siedzi w futrze i na czterech łapach. Zwykle to nie służy ludzkiej części zmiennego. Zauważył. Tego też nie wykluczam. Zamknęłam sprawę zaginięcia i zabójstwa. Teraz mogę się zająć porządkami w stadzie. Może gdy nie będzie się już czuł zagrożony, chętniej wróci do ludzkiej formy i łatwiej będzie się z nim dogadać. Jak bardzo wystraszył małą, tak szczerze. Zaskoczył ją. Był spokojny i milutki, a potem nagle warkot i zębiska. Próbowałem go okiełznać, chwyciłem za kark, ale reagował nerwowo. Nie chciałem zaognieć sytuacji. Uspokoił się dopiero, gdy weszliśmy do domu. Wtedy nagle ucichł, podkulił ogon i schował się w sypialni. Wstydzi się tego, co zrobił, domyśliłam się. No to wygląda, przyznał. Dobra, daj mi chwilę, spróbuję z nim pogadać. Kiwnął głową i wrócił do dziecka, a ja weszłam do sypialni. Przez zaciśnięte rolety w pokoju panował pół półmrok, mimo że był środek dnia. Pomieszczenie nie było duże, ale minęła chwila, nim zauważyłam wilka. Wcisnął się w wąską przestrzeń między łóżkiem a ścianą, szeroką ledwie na szafkę nocną. Podeszłam do okna z drugiej strony i podciągnęłam rolety. Zrobiło się jaśniej. Wilk kulił się, przykrywając nos ogonem. Drżał nerwowo i unikał mojego spojrzenia. Odłożyłam broń na komodę, ściągnęłam przez głowę bluzę i wdrapałam się na łóżko. Usiadłam po turecku i przez chwilę po prostu patrzyłam na Biarkę. Dałam mu czas, żeby wyczuł moje emocje, nie byłam zła. Martwiłam się, niepokoiłam, ale nie pachniałam gniewem. Hej, słyszałam, co się stało. Możesz się zmienić i opowiedzieć mi swoją wersję? Naprawdę muszę wiedzieć, co cię sprowokowało. Nie chcę cię zmuszać, ale jeśli nie poznam szczegółów, nie będę w stanie dopilnować, by to się nie powtórzyło, mówiłam łagodnie. Wilk wciąż dygotał, jakby jego futro nasiąkło lodowatą wodą. – Biarkę – zaczęłam, ale przerwał mi dzwoniący telefon. Westchnęłam i wyjęłam go z kieszeni. Nie zamierzałam odbierać, tylko sprawdzić, kto dzwoni, ale gdy zobaczyłam numer Borysa, zmieniłam zdanie. – Borys, co się dzieje? – zapytałam. – Dora? – odezwał się tym przesadnie opanowanym tonem, którego używał tylko, gdy był wściekły, ale próbował zachować pozory. Pomyślałem, że zainteresuje cię fakt, że dwa wilki z twojego stada, z którymi mieliśmy już niejedną pogawędkę, nadal mają w dupie zasady. Wróciły do miasta? Zapytałam. Zgarnęliśmy je tuż pod twoim domem. Były w paskudnym nastroju, a jeśli mam zgadywać, czaiły się na twoją śnieżkę. Patrol twierdzi, że Miron i dziewczynka chwilę wcześniej weszli do środka, a tym jełopom zebrało się na testowanie twoich barier. Gdzie są teraz? W przymusowej gościnie u mojego stada. W klatce na loupy, by być precyzyjnym i możesz mi wierzyć, nie poszli tam po dobroci. Olara, jak dużych szkód narobili. Potarłam powieki, nagle wszystko zaczęło nabierać sensu. Nic, czego nie dałoby się wyleczyć lub naprawić, ale nie mają wielu sympatyków w okolicy. Gdyby nie fakt, że cię lubię, Pewnie już byś ich nie znalazła, warknął. Nie wiem, czy nie oddałbyś mi większej przysługi, przyznałam. Nawet mnie to nie dziwi, mruknął. Śmierdzą kłopotami na kilometr, a głupotę mylą z charakterem. Dziękuję, Borys. Bardzo doceniam twoją pomoc i przepraszam za wszystkie kłopoty, których ci narobili. Czy mogłabym ich odwiedzić? Da się zrobić. Chyba nie sądzisz, że wrzuciłem ich do lochów jak gajusz twoje szczeniaki. Zapytała ja, odetchnęłam, słysząc nutkę humoru w jego głosie. Dopóki nie wymyślisz, co z nimi zrobić, mogą siedzieć w mojej bardzo cywilizowanej klatce. Sprzątamy regularnie, pajęczyn nie uświadczysz, ale nikt nie chce ich karmić po tym, jak złamali nos wilczycy, która zaniosła im wodę. Cicho zaklełam, pocierając czoło. Borys, czy mogę zabrać ze sobą biarkę, gdy będę jechać do ciebie? Zapytałam grzecznie. To było jego terytorium, jego prywatna przestrzeń. Mnie zwykle tolerował i nawet lubił, ale nie zdziwiłabym się, gdyby w obecnych okolicznościach nie życzył sobie towarzystwa młodego wilka. Nie wygłupiej się, burknął. Czyli tak, dopytałam, bo nie byłam pewna. Przywieź dobrą butelczynę na przeprosiny, powiedział. Za wilki? To chyba dwie. Za twoje głupie gadanie. Za wilki byś się nie wypłaciła. Odgryzł się i zakończył połączenie. Wstałam z łóżka. Biały wilk niepewnie podniósł się na łapy, cały czas lekko drżał, uszy kładł po sobie. Słyszał dokładnie naszą rozmowę, więc wiedział, co zrobili jego prześladowcy. Kucnęłam przed nim. — Dlatego szarpnąłeś salcie. Wyczułeś ich i chciałeś ją jak najszybciej wciągnąć do środka? — zapytałam spokojnie. Zaskowyczał cicho, boleśnie. — Rozumiem, powiem jej. I jestem pewna, że się na ciebie nie gniewa. A teraz, mój drogi przyjacielu, chcesz zobaczyć swojego ojca i jego pomagiera zamkniętych w klatce na łupy? Biarkę ruszył do drzwi, nie zawracając sobie głowy odpowiedzią. Złapałam broń i schowałam ją do kabury. Odruchowo przypięłam też pochwę z mieczem, jak zawsze, gdy czułam się niepewnie. Jedni mają kocyk bezpieczeństwa. Ja miałam piekielną stal. Biarkę przemknął przez mieszkanie i teraz czekał z nosem przyklejonym do drzwi wejściowych. Zanim podążyłam za wilkiem, musiałam wyjaśnić sytuację diabłu i Salci. Byłam im to winna. Biarka się wystraszył, bo wyczuł zapach tych, którzy go ścigają. Chciał, żebyście wrócili do domu za krąg ochronny. Strasznie mu wstyd, że cię ugryzł, ale zadziałał mu instynkt ochrony młodych w stadzie, wyjaśniłam. Ale nie dostanie kary za to ugryzienie. Naprawdę mnie nie bolało, zaklinała się Salcia. Nie mogę go ukarać za to, że was chronił. Mogę mu tylko wytłumaczyć, że komunikowanie zagrożenia na czterech łapach jest trudniejsze niż na dwóch, choć czując ich zapach i tak nie odważyłby się zmienić. Miron odetchnął. As się nie odzywa, więc mam wolne popołudnie. Może zapolujemy na niegrzeczne wilki? Rzucił od niechcenia. Borys cię uprzedził. Są u niego w przymusowej gościnie. Właśnie tam jadę. Daj znać, gdybyś potrzebowała wsparcia. Jasne. A gdyby As jednak pozbawił cię wolnego popołudnia, zadzwoń. Żadnych SMS-ów przyswoiłem, uśmiechnął się zbój jeden. Zasznurowałam glany, chwyciłam ciepłą bluzę i kurtkę z kewlarowymi wzmocnieniami, której zwykle nie brałam nawet do piekła. I byłam wściekła, że odruchowo po nią sięgnęłam, wybierając się do Borysa i jego stada. To co, Biarkę? Idziemy spojrzeć w oczy wielkim, złym wilkom? Zawył przy drzwiach. Trząsł się z emocji, ale nie uciekał. Czas uciekania się skończył. Ktoś wywołał Dorę Wilk z lasu. Mój sąsiad miał fatalne wyczucie chwili. Pojawił się na schodach akurat wtedy, gdy maszerowałam zdeterminowana i gotowa na konfrontację. Do tego rzucił lekkomyślnie, że powinnam się pozbyć z domu potworów, bo tu mieszkają przyzwoici ludzie. Adrenalina uderzyła mi do głowy. Doskoczyłam do niego, aż poczułam zapach gotowanej kapusty wplecionej w jego sweter. Trzymaj się z daleka od mojego dziecka. Nie odzywaj się do mnie, rozumiesz? Jeden krzyk, jedna agresywna uwaga, jedno oblanie jej wodą, a znikasz. Nakarmię tobą wilki i nikt nie znajdzie ani jednej twojej kości. Zbyt długo tolerowałam twoje zachowanie, ale przekroczyłeś wszelkie granice. Drugiego ostrzeżenia nie będzie. Otworzył usta czerwony na twarzy jak mu muchomor, ale zanim cokolwiek wykrztusił, zapytałam dosadnie, zrozumiano. Tak, wyrzucił z siebie niechętnie. Wyminałam go na schodach, udając, że nie słyszę jego mamrotania. Nigdy nie oswoił się ze mną jako sąsiadką, a ja skrzętnie unikałam go przez te wszystkie lata. Był wrzodem na dupie i kilka razy składał na mnie skargi do Romana, właściciela części kamienicy. Jasne, nie byłam idealną sąsiadką, ale on miał ze mną problem na długo, zanim dałam mu powody. Miał problem z moją magią, moim towarzystwem i gośćmi, z moją pracą? A teraz miał problem z moją podopieczną. Tego ignorować nie mogłam. Biegiem pokonałam ostatnie stopnie. Biarkę czekał na mnie u podnóża schodów, jakby nie chciał wychodzić sam na ulicę. Czujesz więcej złych zapachów? Zapytałam zmartwiona. Pokręcił łbem i wyszedł na chodnik. Może się obawiał, że to on będzie musiał zjeść mojego sąsiada. Rozdział trzydziesty Zaparkowałam pod domem stada Stornu. Byłam pogrążona w rozmyślaniach. Na siedzeniu pasażera leżała butelka szkockiej, warta mniej więcej tyle, ile moja namiestnicza pensja. Niewielka cena, jeśli miała uratować moje relacje z Borysem. Nie miałam czasu na zakupy, ale zajrzałam do Leona. Sprzedał mi ją bez marży. A potem przyjechałam tu i zamarłam za kierownicą. Biarkę niecierpliwie sapał na tylnym siedzeniu, czekając, aż go wypuszczę a mnie dopadła refleksja, że nie wiem, jak to rozegrać. Co zrobię, jeśli Bory skaże mi zabrać awanturników? Miałam przed oczami kuszącą wizję dwóch wilczych ciał spuszczonych Wisłą ku uciesze Kelpie, ale to nadal nie rozwiązywało sprawy. Nie naprawdę. Leczenie objawowe, a nie sięgające sedna. Najgorsze, że za chwilę miałam poznać odpowiedź na pytanie, którego wolałam sobie nie zadawać. Ściekałam się na Olafa, że ignorował kłopoty w stadzie, ale przecież sama też chowałam głowę w piasek. Bo co zrobię, jeśli oni już nawet nie są częścią tego stada? Sprzątnięcie ich rozwiązałoby część problemów biarkę, ale dolałoby oliwy do ognia, który tlił się pod powierzchnią. Ognia, który mógł spalić wszystko. Podskoczyłam, gdy usłyszałam pukanie tuż przy uchu. Borys, zwaliste chłopisko, stał po drugiej stronie szyby z ramionami zaplecionymi na piersi. Uchyliłam drzwi. Zapomniałaś drogi? Czy czekasz, aż rozwinę czerwony dywan? – zapytał. Westchnęłam. Mam trochę na głowie – rzuciłam wymijająco. Czy to ma coś wspólnego z tymi dwoma idiotami, którzy w klatce miotają się jak opętani i pachną raz stadem strój przymierza, a raz czymś zupełnie innym? Bystrak. Wysiadłam z auta i wypuściłam biarkę. Wilk przyciskał się bokiem do mojego uda i nie spuszczał oka z Borysa. Ten patrzył na niego z góry, ale nie robił nic, by go wystraszyć. Młody wilk nie stanowił dla niego zagrożenia. Nie kwestionował jego władzy. Nie groził członkom jego stada. Borys, poznaj biarkę, bardzo wyjątkowego wilka. Biarkę to Borys, alfa stada z Dopełniłam formalności. Wyjątkowy to całkiem dobre określenie, przyznał Borys, mrużąc oczy. Nie byłam pewna, co zobaczył w moim młodym koledze, ale wyraźnie się rozluźnił. Wejdźmy do środka, za zimno, by gadać na zewnątrz, dodał. Budynek był rozległy. Poprzedni Alfa, brat Borysa, Bruno, a wcześniej ojciec ich obu, dobudowali do głównej bryły posiadłości skrzydła i inne przyległości. W efekcie powstał projekt nieco chaotyczny i niespójny. Wyraźnie było widać pierwotną konstrukcję i wszystkie późniejsze dobudówki, które kazały sądzić, że architekt miał nierówno pod sufitem, Albo Bruno, który te pomysły finansował. By całość wyglądała jak twierdza, brakowało tylko wieżyczek strzelniczych, zwodzonego mostu i fosy. Byłam niemal pewna, że pod ziemią rozciąga się sieć tuneli. Borys miał zdrowe ego, jak większość wilków alfa, ale nie był megalomanem. Dom stada go przytłaczał. Nie na tyle, by zburzyć kolosa, który mieścił większość stada, ale wystarczająco, bez Ksenią, żoną i niezmienno kształtną wiedźmą, zbudowali na tyłach małą chatę z bali i to ją traktowali jako swój dom. Tam spędzali większość wolnego czasu. To jednak nie tam nas teraz prowadził. Sprawa była na tyle poważna, że rozmawialiśmy w głównej siedzibie. Może i dobrze? pomyślałam. Byłam w tym domu kilka razy, zanim Borys przybył ze wschodu, przejął stado po bracie, dołączył swoje. I w kilka lat zatarło wszystkie szwy. Atmosfera w nowym stadzie tornu kompletnie się zmieniła. Nawet ta koszmarna siedziba nabrała innego charakteru. Cenne przypomnienie? Stado składa się z wilków, ale to alfa nadaje mu ton i jest jego sercem. Bruno i Borys byli skrajnie różni, więc nic dziwnego, że ich stada też. Nie chodziło tylko o to, że pozbył się nazistowskich pamiątek i urządził siedzibę jak dom, a nie koszary. Zmieniło się wszystko. I nie przeciągnął swoich podwładnych na jasną stronę siłą. Światło na ganku rozbłysło, a w progu stanęła Ksenia. W obszernej spódnicy do kostek i krótkim rozpinanym swetrze w kolorze strażackiej czerwieni. Czekała z ramionami zaplecionymi na piersi i przyglądała się nam, gdy szliśmy w jej stronę. Kiedy tylko zobaczyła Biarkę, całkiem straciła mną zainteresowanie. Kucnęła i przez chwilę patrzyła na niego z fascynacją. Poruszyła palcami w powietrzu między nimi i uśmiechnęła się szeroko. Czyż nie jesteś uroczy? Powiedziała. Biarkę trzymał dystans, ostrożny. Jest nieśmiały, przyznałam. Nieśmiały wilk, kto by pomyślał, że po tylu latach kręcenia się między wilkami wreszcie takiego spotkam. Zaśmiała się i weszła do środka, wpuszczając nas za sobą. Dom stada był gwarnym, zatłoczonym miejscem. Głosy kobiet... Dziecięce przekomarzanki i gaworzenie. Gdzieś w głębi domu odgłosy meczu w telewizji i wilcze pokrzykiwania na sędziego. Wszystko zlewało się w jeden swobodny szum. W wielkiej kuchni pachniało barszczem czerwonymi ciasteczkami, a zgromadzone przy długim stole wilczyce lepiły pierogi. Niektóre z tych kobiet kojarzyłam z czasów Brunona. Inne przyjechały tu z Borysem i Ksenią, ale nie było między nimi pęknięcia. Działały jak jedna doskonale naoliwiona maszyna do produkcji pierogów. Na białych ściereczkach piętrzyły się już całe stosy z 200 sztuk. Sądząc po wielkości gara z farszem, wilczyce planowały ulepić jeszcze z czterysta. Niełatwo było wykarmić tak duże stado. Na ozdobnych talerzach czekały pękate łóżka, pachnące grzybami i kilkadziesiąt tuzinów ugotowanych pierogów, aż przełknęłam ślinę, Zapach kapusty, grzybów i skwarków był nieznośnie kuszący. Gdy Ksenia nas wprowadziła, wilczyce nie przerwały ani pracy, ani rozmów. Stawiałam stopy ostrożnie, by nie nadepnąć żadnego z dzieci. Dwóch chłopców, jeden miał może cztery lata, drugi dopiero uczył się chodzić, rozłożyło na podłodze metalowe miski i za wzięcie mieszało w nich drewnianymi łyżkami niewidzialny farsz. Dziewczynka wychylała się z pod stołu. Zaszczekała na nas, szczerząc swoje całkiem ludzkie ząbki. Zachichotała i schowała się głębiej. Nie wyobrażałam sobie, żeby za czasów Brunona jakiekolwiek dzieci czuły się swobodnie tam, gdzie pojawiał się Alfa. Teraz to był dom. Ksenia wyminęła dzieci i podeszła do kuchenki. Któryś z maluchów próbował zacisnąć piąstki na jej spódnicy, ale umknęła mu z uśmiechem. Na palnikach stały wielkie gary, w jednym bulgotał barszcz, w drugim wrzała woda. Ksenia zamieszała zupę chochlą. — Jesteś głodna? — zapytała, oglądając się przez ramię. Nawet gdybym nie była dobrze, wiedziałam, co oznacza to pytanie. Czy ktoś kiedykolwiek jest dość najedzony, by odmówić porządnego barszczu? Wiedziałam też, co chciał przekazać mi Borys, oddając pierwsze skrzypce Ksenii i zaczynając nasze spotkanie właśnie tu, w sercu domu stada. Węzeł stresu lekko się rozluźnił. Ksenia uśmiechnęła się i sięgnęła po miskę. Ułożyła na dnie garść uszek i zalała je porcją zupy o najpiękniejszym rubinowym kolorze. Podała mi naczynie i łyżkę. Dwie wilczyce przesunęły się na ławce, robiąc mi miejsce przy stole. Usiadłam, a Biarkę przycupnął obok. Ksenia pochyliła się nad nim i podała mu jedno uszko na otwartej dłoni. Zawahał się. Zerknął na mnie, jakby pytał, czy może. Jest bezpieczne i pyszne, zapewniłam. Wyłuskał pierożek z palców wiedźmy i alfy stada w tornie. Połknął go, po czym oparł głowę na moim udzie. Naprawdę jest nieśmiały i dobrze wychowany, zauważyła Ksenia. Dorastał poza stadem, jego maniery to zasługa matki, wyjaśniłam. Niestety nie miałam okazji jej poznać. Jest spokrewniony z jednym z tych brutali, których mamy w klatkach? Zapytała. Przytaknęłam. Przepraszam, że sprawili wam kłopoty, powiedziałam cicho. Wzruszyła ramionami. Nikt cię tu nie obwinia za ich grzechy, zapewniła. Zjadłam barszcz i łóżka, były pyszne i symboliczne. Zerknęłam na Borysa, który opierał się o parapet i podkradał pierogi z talerza stojącego w zasięgu ręki. Ostrożnie, jakby musiał się kryć przed żoną, wpychał je w całości do ust i przeżuwał z rozanieloną miną. Wilczyce zdawały się nie zwracać na nas uwagi. Lepiły z zaangażowaniem, szepcząc coś między sobą. Ksenia zdjęła pokrywkę z gara z wrzątkiem. Zaczęła wrzucać do wody surowe pierogi, mieszając w naczyniu długą drewnianą łyżką. Nie byłam pewna, czy Borys chce rozmawiać tutaj, przy wszystkich kobietach i dzieciach, czy mam czekać na jakiś sygnał z jego strony. Nie myślisz, że nie widzę, jak podkradasz, Borys? rzuciła Ksenia, żeby potem nie było, że masz pełny brzuch i nie siądziesz z nami do kolacji. Czy kiedykolwiek nie miałem miejsca na kilka pierogów? Borys odepchnął się od parapetu, mrugnął zawadiacko i zwrócił się do mnie. Zjadłaś już? To chodź pogadać. Borys klapnął na skórzany fotel w swoim gabinecie i wskazał drugi, identyczny po przeciwnej stronie stolika kawowego. Fotele były masywne, w solidnych, drewnianych ramach, ale nie przytłaczające. Opadłam na siedzisko z westchnieniem, po czym postawiłam na blacie butelkę alkoholu. Sięgnął po nią, obejrzał etykietę i uśmiechnął się z zadowoleniem. To się narobiło, co? Mieli bezpośredni zakaz, wiedzieli, co ich czeka. Ale nie ochronisz wilka przed jego własną głupotą. Taka już natura watachy, nie słuchają. Wzruszył ramionami. Miałam podejrzenia, ale brakowało mi dowodów. Jesteś pewien? Postukał palcem w nos. Mam większy problem niż dwa zbuntowane wilki, powiedziała niechętnie. Zdarza się u mnie też mogło. Połączyłem dwa stada, to zawsze ryzyko. Przez chwilę łudziłam się, że jeśli ich zdejmę, wszystko wróci do normy. Ale to nie zadziała, prawda? Pokręcił głową. Musisz załatać rozłam, zniszczyć to poczucie odrębności. Dowiedzieć się, co było punktem zapalnym i znaleźć coś, co uznają za ważniejsze. Idealnie, jeśli przekonasz ich, że stado jest ważniejsze niż watacha. Dla takich jak ci dwaj jest już za późno, ale większość wilków potrzebuje stada. Wataha to tylko symulacja wspólnoty, zbudowana na innej dynamice. Nie każdemu to pasuje, nie na stałe. Od dłuższego czasu próbuję wymyślić, jak to zrobić, przyznałam. I na razie nie mam pomysłu. To nie muszą być wielkie rzeczy. Jeśli przywódcy watachy to twardogłowe dupki, słabsi członkowie mogą być zastraszeni. Może nie mieli wyboru, a może właśnie tego wyboru im brakuje? Zawiesił głos. Albo skończy się rozlewem krwi. Przytaknęłam. Bez krwi się nie obejdzie. Nie po tym, co zrobili biarkę. Możesz ich przetrzymać jeszcze chwilę w klatkach? Jak długo? Nie wiem, dzień, może dwa. Muszę rozstawić pionki na szachownicy i załatwić transport. Czyli masz jakiś pomysł? Dobre i to, westchnął. Maksymalnie dwie doby wystarczy? Przytaknęłam. To, co powiedział, rezonowało we mnie i zaczynał mi się wyłaniać zarys planu. Mogę ci jakoś pomóc? Zapytał. Wystarczy, że ich przytrzymasz. Borys skinął głową, po czym zadał kolejne pytanie. A skoro już rozmawiamy... Możesz mi wyjaśnić, co w moim mieście robi cholerny Johan Faust. Poza tym, że szwenda się po ulicach i doprowadza wartowników do białej gorączki. To ma związek z twoimi wilkami, czy jest jeszcze jakiś problem, o którym nie wiem? Machnęłam ręką. Nie martw się, przywiodła go tu inna sprawa. Niezwiązana z moim czy twoim stadem. Trobi coś od dawna. Gania za tym, jak za białym wielorybem. Dobre i to, mruknął rozluźniając ramiona. To co? Chcesz zobaczyć swoich ancymonków? Skinęłam głową. Pochyliłam się do Biarki i szepnęłam Możesz tu zostać. Nie musisz ich oglądać. Biarka zerwał się z miejsca, odrzucając choćby sugestie. Borys poprowadził nas do prawego skrzydła i do piwnicy pod nim. W dużej, niemal sterylnej przestrzeni stał rząd klatek na loupy. Srebrnych, wytrzymałych. Zaprojektowanych tak, by zatrzymać nawet wilka, który stracił nad sobą kontrolę. Dwa ogromne zwierzęta siedziały w osobnych klatkach. Były całkowicie nieruchome, ale ich gniewny szał i tłumiona agresja uderzyły we mnie gwałtowną falą. A gdy ten większy, siwo szary, zobaczył Biarkę, z gardła wyrwał mu się wściekły warkot. Biarkę nie cofnął się. Jego grzbiet lekko drżał, ale stał wyprostowany między mną a klatką swojego ojca. Uznałam, że czas na ostateczny test. Sięgnęłam pomoc Alfy i zażądałam. Przemięcie się. Magia wyrwała się ze mnie, zaiskrzyła na prętach klatek, otarła się o futro wilków i przez chwilę miałam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno. Myślałam, że zaczyna się przemiana, gdy ich futra zafalowały, ale nie. Nie uległy. Wilki obnażyły zęby i powarkiwały na mnie ze złością. W ich oczach płonęła żądza krwi. No i masz swoją odpowiedź, powiedział Borys ze smutkiem. Musiałam pogadać z Olafem. Rozdział 38. Z rodzinnego wypadu do Trójprzymierza nic nie wyszło. Pakowałam torby, gdy zadzwonił as. Szczeliny znowu były aktywne i działo się tam coś dziwnego. Miron musiał zostać. Więc załadowałam dziecko, wilka i torby do samochodu, a diabła podrzuciłam na miejsce po drodze. Nie planowałam wysiadać, ale gdy tylko zbliżyliśmy się do szczeliny, fala magii uderzyła we mnie i postawiła mi wszystkie włoski na ciele. Poczekajcie w środku, za minutkę wracam. Powiedziałam do salcie i wilka, po czym wyskoczyłam za diabłem na ulicę. As stał na chodniku i zadzierał głowę, patrząc na pulsującą czerwoną szczelinę, biegnącą pionowo po ścianie kamienicy. Prawie jak bicie serca. Regularne. Bum, bum, bum. Ja pierdolę rzuciłam. Ile mocy trzeba mieć, żeby otworzyć takie gówno? a to jedna z trzech. I otwierają drugi raz w ciągu trzech dni. Mruknął demon z posępną miną. Podeszłam bliżej, niepewna, czy intuicja mnie nie zawiodła, ale nie. Magia demoniczna była silna. Gęsta jak melasa i ciemna. Jednak pod nią kryło się coś jeszcze. Coś czerwonego, cierpkiego i potężnego. Wiesz, że oprócz demona siedzi w tym wiedźma? Zapytałam. Spojrzał na mnie zaskoczony. Skąd wiedźma w piekle? Dobre pytanie, magia jest zanieczyszczona, ale nie mam wątpliwości, że to wiedźma. Czarna? Zapewne, ale też... nie wiem... zdegenerowana, przeobrażona... coś z nią jest bardzo nie tak. Nie umiałam tego dokładnie nazwać, lecz nawet przy czarnych wiedźmach nie stawały mi dęba włoski, a bebechy nie zaciskały się z nerwów. Dzięki, to cenna informacja, powiedział As. Dam znać Baalowi, próbuję je namierzyć od drugiej strony. Zanim mu się uda, dopilnujemy, żeby żadne gówno stąd nie wyszło na miasto. Dobra. Zostawiam was z tą rozrywką. Objęłam Mirona na pożegnanie. Jeśli się uwiniemy, dojadę do was w Trójprzymierzu. Powiedział diabeł. Trzymam za słowo. Twoja torba